Cześć, tutaj mówi Darkjam i witam Was po ponad miesięcznej przerwie, podczas której niestety nie nagrywałem podcastu filmowego, ale za to oglądałem filmy. I dziś będę omawiał dwa, czyli misje oraz Szybcy i Wściekli 5. Może nie jest to jakaś świeżonka, ale warto zrelacjonować moje wrażenia na gorąco. Zapraszam. Kiedy szedłem na film Szybcy i Ściekli 5, nie miałem żadnych oczekiwań względem fabuły. O ty i co chciałem zobaczyć fajny film, przynajmniej lekki, łatwiej i przyjemny, w którym będzie dużo fajnych samochodów oraz wiele ciekawych i takich emocjonujących wyścigów, bo przecież na tym ta seria stoi. Co dostałem? Niestety dostałem mało samochodów, a kiedy już jakiekolwiek były, no bo czasami się zdarzały, no niestety poświęcono im zbyt mało uwagi. Za mało jakichś ujęć, które pokazywałyby najpiękniejsze mm, detale tego samochodu. Które pozwoliłyby się rozkoszować ich smukłością i tak dalej i tak dalej. Niestety tego w ogóle praktycznie nie ma. Do tego słabo przedstawione wyścigi. Już mówię dlaczego, bo oczywiście są. Jest ich mało. I to też minus, ale oczywiście są jakieś wyścigi, niestety są przedstawione są zbyt chaotycznie. Są kiepskie zdjęcia, mamy na przykład takie ujęcie, w którym kamera jest tak jakby na ulicy, ona jedzie w, w, naprzód, a samochody jadą w przeciwną stronę. I co, i fajne ujęcie, niestety nie zostało ono jakieś dłużej poprowadzone. Nie wiem, być może budżet jest zbyt mały, albo twórcy chcieli od razu szybko przejść do następnego ujęcia, żeby tylko zwiększyć sztucznie dynamizm sytuacji. I właśnie tak dynamizm sytuacji też próbują zwiększyć poprzez częste, zbyt częste używanie częstącej się kamery. Praktycznie kamera częstoca się, która jest naprawdę ciekawym odkryciem w dziedzinie y, sztuki robienia z, z zdjęć filmowych, o tyle y, jest ona fajna, kiedy nie wykorzystuje się jej zbyt często, a tutaj co drugie ujęcie y, mamy w, z y, ręki praktycznie kamerowane, co jest mocno irytujące. Do tego co chwilę y, montażysta, co ja gadam, montażysta, reżyser i kierownik zdjęć zdecydowali się, że co chwilę będą skupiać się na detalach, tak? Częstąca się kamera, na przykład na twarz bohatera, mało co w ogóle widać, albo na maskę przedniego samochodu, plus tam jeszcze szyba przednia, mało co widać, na zewnątrz, co jest około niego, ale teoretycznie jest dynamicznie. No, niestety dynamika w ogóle nie istnieje w tym filmie, a szczególnie w scenach akcji, bo są po pierwsze słabo zrealizowane, a to, że podczas wyścigów mało co widzę na ekranie, bo on jest cały czas prawie zamazany, no to niestety nie napawa mnie to radością. Nie wiem, być może zrobiono tak z uwagi na to, że budżet nie był zbyt duży, bo rzeczywiście goście potrafi, potrafią zrobić y, zdjęcie, zdjęcia, ujęcia jakichś szerszych planów, żeby pokazać cały pościg. I tak zrobiono podczas akcji na moście, już pod sam koniec filmu, to chyba nie będzie wielki spoiler, kiedy rzeczywiście mogliśmy zobaczyć trochę więcej niż y, jeden, samo, dwa samochody jadące obok siebie. Dostaliśmy jakieś szerokie ujęcie, które pokazywało jak duży jest tutaj zakres tego wyścigu. I fajnie. Szkoda tylko, że tak nie zrobiono w mieście, a pewnie jest to z uwagi na to, że goście wykupili tylko tam jedną ulicę i tylko na niej się poruszali, nie mogli filmować zbytnio gdzieś szerzej, nie mogli może wlecieć helikopterem, nie wiem. Albo w ogóle nie mieli takich umiejętności, żeby ustawić kamerę na przykład z jakiegoś budynku. No, szkoda, szkoda. I takim sposobem na ciekawe wyścigi nie ma co liczyć, bo są one po prostu kiepsko przedstawione i mało co na nich widać. No dobra, ale może fabuła jest fajna, bo twórcy zdecydowali się, że pójdą w stronę typ, filmów typu Haste Job, czyli y, skoku na bank, czyli skoku ewentualnie na jakieś coś innego, ale film opowiadający o złodziejach, którzy robią skok. Najprostszym przykładem takiego filmu jest trylogia Oceans, no i o ile tam zostało to zrobione wszystko fajnie, o tyle w szybcych, szybcych o tyle w szybkich i wściekłych pięć. Niestety tutaj się całkowicie nie udało, gdyż twórcy za bardzo nie wiedzieli, czy to ma być film w końcu o złodziejach, którzy robią napad, czy to ma być film o wyścigach samochodowych. No. I przez to, że nie wiedzieli, jak zachować balans, to wyszło tak, jak wyszło, czyli wyszło kiepsko. Bo teoretycznie mamy wszystkie elementy, które charakteryzują film typu Heist Job. Czyli mamy zbieranie ekipy, mamy tworzenie i obmyślanie planu, następnie mamy kryzys, który następuje w tej grupie oraz mamy w końcu spektakularny skok, podczas którego teoretycznie może się coś nie udać, ale na końcu i tak jednak plan dał górę, no i wszystko się udaje. I tutaj teoretycznie mamy te wszystkie elementy. Niestety one zostały zrobione słabo, bo w takim kinie główny nacisk nie jest do końca położony na na fabułę jako taką, tylko na to, czy y, bohaterom idzie wszystko zgodnie z planem i właśnie główny nacisk jest na bohaterów, y, którzy są charakterystyczni, y, no zapewniają nam rozrywkę, a śledzenie ich poczynań, to czy im się udaje zgodnie z planem, jeżeli tak, to już jak. To, wtedy to jest fajne w takich filmach, niestety tutaj tego w ogóle nie ma. Grupę mamy, niestety ona jest strasznie bezpłciowa, słabo przedstawieni bohaterowie, praktycznie możemy rozpoznać może trzech z nich, czterech, no szkoda, to wypada słabo. Do tego sam plan napadu jest mocno naciągany, a niestety już pewne rzeczy, które się dzieją się w filmach, to niestety nie, nie jesteśmy w stanie przyjąć. No i takim sposobem dostajemy słabe sceny akcji, naciąganą fabułę, a pomiędzy tymi scenami akcji teoretycznie powinno być wyjaśnienie o co w tym w ogóle chodzi, jakieś rozmowy to wszystko jest nudne, mamy tam ogromną nudę do tego schematyczność a to, że główny bohater jest koksem, czyli Vin Diesel oraz jego główny przeciwnik, czyli The Rock, Dwayne Johnson, jest koksem to od razu wiemy, że w końcu pomiędzy nimi dojdzie do pojedynku i co? I kiedy dochodzi to ja się po prostu śmiałem i to nie dlatego, że może ten pojedynek był śmieszny, nie, bo oni nie byli przebrani za klaunów, po prostu to było tak przewidywalne, a kiedy oni się już zaczęli tłuc, to było tak typowe, no i do tego okoliczności, w których oni się bili, czyli to, że obok nich praktycznie był cały pułk żołnierzy, no to też tak trochę dziwnie wyglądało. No i... Cóż, mogę poradzić, niestety, ale ten film jest słaby, nie warto oglądać, a moi koledzy powiedzieli mi, że jeszcze w porównaniu do poprzednich części był naprawdę fajny, to aż wolę nie oglądać poprzednich części, 3 na 10, nie warto. Kolejnym filmem jest film stary. Oj tak, on jest starszy ode mnie. Znaczy ma więcej niż 18 lat, bo ten film jest z 1986 roku. 1986 i jeżeli ktoś już oglądał film pod tytułem Misja, no ich lepiej teraz właśnie już wyłączy i przestanie się jeszcze bardziej, bo będzie się jeszcze bardziej nudził. A to dlatego, że nie powiem nic odkrywczego na temat tego filmu. Dlaczego? No bo... Nie wiem, czy można w ogóle coś powiedzieć odkrywczego na temat tak, Takiego dzieła sztuki filmowej. Jak się nastawiałem na ten film? No, widziałem, że tam będzie grał De Niro. Johnson... Johnson. De Niro. Irons, Jeremy Irons. Ennio Morricone tworzy muzykę. No i do tego to jest film na podstawie wydarzeń, które rzeczywiście miały miejsce w tamtych czasach w Ameryce Południowej, co już daje plus 10 punktów do oceny cząstkowej tego filmu, a to dlatego, że po prostu jest to na faktach autentycznych. Mniej więcej. No dobra. I co dostałem? No bo jako, że nie jest to nowy film, no to nie oczekiwałem jakichś e, efektów specjalnych tego, że akcja będzie mnie trzymała w napięciu. Nie, oczekiwałem jakiegoś spokojnego, fajnego filmu, który e, będzie takim od, taką odskocznią od tych wszystkich e, nowoczesnych produkcji. I rzeczywiście nie zawiodłem się, a wręcz jestem mile rozczarowany. I już mówię. Pierwsze, o czym... O czym Muszę, po prostu muszę to powiedzieć, że to jest najlepszy aspekt tego filmu. Jeden z najlepszych, okej. Okay. To jest muzyka, bo Ennio Morricone stworzył tutaj coś nieprawdopodobnego. Motyw przewodni tego filmu jest jednym z najlepszych, jakie kiedykolwiek słuchałem, a do tego jego uniwersalność, czyli to, że w jak wielu momentach, sytuacjach został on wykorzystany w tym filmie, a został on jest on wykorzystywany w tym filmie aż nad to, tak? Już momentami czasami potrafi irytować, ale jednak inna instrumentalizacja i już mamy melodię, która świetnie oddaje praktycznie prawie każdy e, moment, prawie każdą chwilę e, tej produkcji. Coś niebywałego. I potem po, po obejrzeniu tego filmu, pomyślałem, że zobaczę, no jakie on dostał nagrody. Jak się okazuje, nie dostał Oscara za muzykę, co jest dla mnie po prostu kompletnym szaleństwem, jak yy, ta akademia filmowa od tych hamburgerów nie, nie dała Oscara takiej, takiemu mm, dziełu sztuki. Dla mnie to jest po prostu niepojęte. No dobrze, ale przejdźmy dalej. Oczywiście w kwestiach muzyki. Jeżeli uważaliście, że mm, muzyka z Cruel autorstwa Hansa Zimmera jest naprawdę fajna i taka oddająca nastrój tego egzotycznego kraju, egzotycznego miejsca. To jesteście w błędzie, bo niestety, ale utwory Hansa Zimmera z Król 2, pomimo że cenie niemieckiego kompozytora są wyblakłe yy, w porównaniu do muzyki z Missy jest Niesamowita. Po raz kolejny to po powtórzę. I a co, dlaczego tak jest? No yy, Oba obie ścieżki powinny być stylizowane przynajmniej po trochu na muzykę z tamtych miejsc no i w porównaniu do misji to muzyka z Króla Lwa tylko liznęła tej afrykańskiej tych afrykańskich melodii a Ennio Moricone praktycznie wszedł w ten klimat, egzotyczny klimat Ameryki Południowej, coś niebywałego no dobra, ale już tak o tej muzyce gadam i gadam Może coś o czymś innym jeszcze powiem No oczywiście aktorstwo, które musiało być świetne Bo Jeremy Irons i Robert De Niro w jednym filmie To musiało się udać De Niro jest tam genialny On świetnie pokazuje postać człowieka, który Nawraca się Próbuje odkupić swoje winy Aż w końcu ta wewnętrzna walka W wyborze mniejszego zła To jest... Niesamowite, jak De Niro Potrafi przekonująco Odegrać trudną postać Bo nie jest to jakaś prosta y, y, y, Łatwo złożona postać nie, nie, To jest bardzo trudna do odegrania Rola y, Kapitana, który wcześniej był zły, teraz jest dobry Pomaga na misji To jest po prostu Kunszt, który tylko De Niro Mógł, zagra mógł zagrać Bleh. To jest po prostu kunszt, y, który Pokazuje tutaj Deniro. Dobra. A Irons? Irons mu dorównuje Ten film przyjemnie się ogląda chociażby ze względu na to, że tam są ci dwaj wybitni aktorzy Świetne Jeszcze słówko o Ironsie, który, którego postać jest taka lekko... jest to lekko taka mm, jest to lekko idealistyczna w sensie, że ta postać jest takim ide idealistą ale to nic nie zmienia, bo jest to idealista, który ma cel, który można osiągnąć. Niestety film, który bazuje głównie na yy, pewnych zakulisowych politycznych rozgrywkach i na takiej niemocy, że maluczcy nie, nie potrafią się odnaleźć w tej wielkiej polityce i nic nie mogą tam zdziałać, świetnie Irons odgrywa postać idealisty, który wie o co walczy. Gdzieś tam z boku macha nam ręczką Liam, Liam, Liam Nisson. No ale niestety jego postać jest tutaj zbyt mało wyeksponowana, żeby cokolwiek o niej powiedzieć. I klimat tego filmu, czyli to co najbardziej ulotne, to jest właśnie ta wspominana przeze mnie niemoc. Ta wielka polityka, która y, rozgrywa y, losy y, tych maluczkich. Mm to jest też historia przemiany wewnętrznej Roberta De Niro, oczywiście postaci granej przez niego który, i ta cała historia jest pięknie pokazana w równie pięknym otoczeniu mamy tam dżunglę amazońską, mamy tych Indian, którzy zosta, zosta, zosta, zostają y, którzy są nawracani przez jezuitów i to wszystko plus oczywiście genialna muzyka tworzy nam taką idylliczną baśnię, która zostaje w pewnym momencie przerwana y, i jest to też kopalnia cytatów nie jest to może aż taka wielka kopalnia cytatów jak Mroczny Rycerz ale naprawdę można tam znaleźć wiele świetnych myśli I jest to kino świetnie zrealizowane spokojne takie kojące nerwy a na końcu dające nam takie duże katharsis prawie jak grecki teatr jestem ja jestem kupiony 8 na 10 no prawie 9, ale jednak 8 i trzeba obejrzeć a to był 13 odcinek podcastu filmowego mówi Darkziom. Cześć!